Dobrze, specjalnie nie zaczniemy modlitwą ze względu na to, że to jest ciąg modlitwy, to wszystko, co robimy. Że Chrystus mówi y, o modlitwie coś takiego. Powiedział kilka zdań po to, żeby ta modlitwa, to wygląda w Ewangelii tak, jakby bronił, żeby modlitwa nie była czymś, co jest sztuczną sztuką. Mówił o modlitwie kilka zdań nie dawał nie wiadomo jakiej szkoły modlitwy tak, żeby wypunktować do modlitwy 150 różnych punktów. Proszę Cię bardzo, bo to sobie teraz radzi, nie? tylko mówił zupełnie inaczej. Najpierw pokazał modlitwę, całą noc siedział na modlitwie, wstawał z tej modlitwy, i robił rzeczy, niby zwykłe rzeczy, niby zwykłe rzeczy. Ale takie rzeczy, które później miały swoje ogromne konsekwencje. Ja jestem na przykład to, kim jestem, czyli jestem miesięcem, jest taką konsekwencją jednego z tych wyborów. Całą noc się modlił, później wstał z modlitwy, wybrał dwunastu apostołów. I zaraz Ewangelia to w tamtym tygodniu, w czwartek było. Zaraz Ewangelia mówi coś takiego. Pierwsza nauka po wyborze apostołów. Zszedł z góry i już na górze widzieli, co za tłum się gromadzi. Już tłum do niego przychodził, ale to nie był byle jaki tłum. To był tłum, który... To był Tyr i Sydon, Jerozolima i Juda. Nikt by nie chciał tam zejść. Tyr i Sydon. Tyr walczył z Sydonem. Sydon chciał panować jedno, chciało panować nad drugim. W końcu Sydon niby, niby zaczął panować, a inny król go upokorzył i się stało odwrotnie. Czyli zapracowałem sobie na pewną pozycję, a ktoś mnie upokorzył. Cały ten gniew spadł na, spadł na Tyr. Tyr i Sydon nienawidzą się. Nie cierpią się. Jak się zejdą, to po prostu jest sieczka. Jedna wielka sieczka. Jerozolima i Judea. Były kiedyś razem, rozerwały się ze względu na konflikt. Jedni na drugich gadali. Samarytanka. Jedni z drugimi absolutnie. Nie. Pierwsza nauka apostołów zaraz po wyborze. Chrystus schodzi z apostołami, oni tam się, może nie wiem, się czują dumnie, że Chrystus ich wydał, wybrał. Schodzą i pierwsza nauka apostołów. Chrystus sobie, można sobie to wyobrazić. Ja nie mogę się doczekać, aż pojadę do Ziemi Świętej, żeby to wszystko widzieć. Natomiast na razie sobie wyobrażam. Nie? Był taki, był taki nasz nauczyciel w seminarium historii, ksiądz. Mówi, były dwustronne mapy. Mówi tu tego nie ma, jest tu. Schował się za mapą i gadał. Nie? Tutaj ci przechodzą, te stronę, tutaj, a po no, pewnych po pięciu minutach kapłam się, żeby tego nie widzieliśmy, nie? I mówi ja widzę wy sobie wyobraźcie. Ja do tej pory sobie wyobrażam, jak to wyglądało, natomiast w Piśmie Świętym to było tak. Oni zawsze chodzili za Chrystusem, czyli wszystko oni, Wchodzili w, w stopy Chrystusa, jakbyś szedł po kimś po śniegu. Nie? Jedna osoba wydeptała, a ty po prostu wchodzisz w to. Im cięższa droga, im większy śnieg, tym bardziej. Tym, tym lepiej, jeśli nie zrobisz sobie oddzielnego kroku, tylko wejdziesz po prostu w to samo miejsce. Że to wszystko, co jest, on jest Panem i On panuje nad moim życiem, on do tej pory chodzi. Jak wziął etat nauczyciela, tak nie skończył. Do tej pory. Jak masz swoje życie, jak ja teraz mam pewne zadanie, czyli na przykład głoszenie mówienie do Was, to ja mam dojść takiego poczucia, że w drogi ja najpierw byłem w tym, w co wchodzisz. Śmiało wchodź. Wchodź ze śmiałością. Ale ja jestem trochę niczym. Ja wiem, że jesteś trochę niczym. Czujesz, że jesteś słaby? Tak, Panie Jezu, czuję, że jestem słaby. Czujesz, że nie domagasz? Tak, czuję, że nie domagasz. Nadajesz się. Nadajesz się. Jak idę do Parczewa i sobie myślę, wiecie, bo w Parczewie to ja miałem coś takiego, o, ja mam już takie doświadczenie, myślisz, że co, ja pychy nie mam? Pół godziny umrzę. U świętego Jana Maria, Marii było tak, że u niego powiedział coś takiego, że moja pycha że pół godziny po śmierci. i ona moja będzie się trzymała, ale całkiem nie, że się trzyma dzisiaj. kiedy padnie. Miałem, tak, miałem taką pokusę, tutaj Parczewiaki, przepraszam. Miałem taką pokusę, pójdę do Parczewa, no już w końcu nie jestem takim chłopkiem roztropkiem, co to ledwo został wyświęcony, nie. Tylko mam już swoje doświadczenie. Mam już doświadczenie pracy z małżonkami którzy są w kryzysie ale... a jak żegnały już różne wspólnoty to jedna ze wspólnot dała jakąś antyramę i chciały, chcieli jakieś Słowo Boże dać mi, nie? więc po prostu nie to, że znawcy wie, słowa więcej, tylko po prostu na chybił, trafił, na pochybel otwierają i czytają pierwsze lepsze czytają, a tam jest napisane idź do tego miasta oni cię nauczą co trzeba no. a ja wtedy no w dziesiątkę. oni cię nauczą co trzeba nie? kto kogo? kto kogo uczy? bardzo często się nie? zamienia Dobrze, słowo jest, słowo skrutuje. Co to jest skrutacja? Za chwilę sobie zrobimy, co to jest skrutacja. To jest taka forma pracy nad Pismem Świętym. staliście te teksty, macie je przed sobą. To wygląda tak, że za chwilę zrobię wprowadzenie do tego pierwszego tekstu, który jest podstawowy. To jest, zrobimy sobie rozmnożenia kwiatów. Chrystus jedno z pierwszych doświadczeń, jakie dał. Pierwszy to powiedział o małżeństwie, pierwszy cud o małżeństwie, chciałbym, żeby nie wyszło, e, przepraszam, chciałbym, żeby wyszło, małżeństwo jest czymś kapitalnym, czymś wspaniałym, chciałbym, żeby wyszło, Powiedział. Ważne jest wesele, natomiast wesele jest o tyle jest udane, o ile spełniał Jego wolę, bo On się na tym zna. To jest pierwszy ogół. Natomiast już drugie, już drugi cud, Mówi o tym, wprowadza po prostu na pustynię, wyprowadza ludzi na pustynię. W Pismo Święte mówi, że specjalnie to zrobił. Nie to, ale mi się zagadał, gdzie Idziemy sobie, idziemy, gada o drodze, nie? Taka pierwszynka na jasną górę, nie? Miał mówić jeden etap, mówi już trzeci. On już nawet nie zauważył, że tuby sobie poszły, nie? Tylko z samym mikrofonem sam sobie nie? Nie, Chrystus sam ich wyprowadził specjalnie na pustynię. Ja nie wiem, co to było za słowo, ale oni w ogóle zapomnieli o tym, że mają jakieś potrzeby. Mają potrzeby chlebowe, mają potrzeby jedzenia. Poszli za nim i to tak poszli, że w ogóle zostawili, zostawili wszystkie inne potrzeby. W pewnym momencie się orientują, nie mamy chleba. 5 tysięcy ludzi się zorientowało. 5 tysięcy mężczyzn. Poprawka, wiem, poprawka mężczyzn. Że. 5 tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Dajmy na to.. No nie wiem, poddajmy pod dwójkę dzieci, a co? A po trójkę. Zasz. 25 tysięcy nosów. Suba? Nie było 50 nie było. Nie było 50 plus. No. Dają na to 25 tysięcy osób. Szło za nim i nikt nie pomyślał o tym, o radę do czegoś potrzebujemy. Weszli w miejsce na pustynię i to było już tak daleko, że jak usiedli Chrystus wyłączył płytę. Chrystus wyłączył płytę, to znaczy wyłączył, przestał mówić. Oni w tym momencie, gdy już nie, nie było słowa, nie było Słowa Bożego, oni tak patrzą. Gdzie my jesteśmy? Pustynia, sucho, nie ma co jeść, nie wzięliśmy. No to wracać teraz na towarzystwo, nie? bo trzeba sobie jakoś zagospodarować. Przychodzisz, przychodzisz na przykład w na rekolekcje, jest fajna atmosfera, ludzie wierzący, łapiesz wiarę, masz wiarę w, w to, że. A, da się, da się, da się żyć szczęśliwie. Wracasz do domu, dwie godziny nie miną. Gdzie jest ten chleb? Gdzie są te relacje? Ja muszę sobie kogoś złapać? I tak dalej, i tak dalej. Chrystus sam ich specjalnie wyprowadził na, do takiej sytuacji e, i mówi coś takiego. Pyta, pyta swoich apostołów. No to, mm, mm, ale bieda. Jak my ich nakarmimy? A oni kombinują po ludzku. No, mamy za 200 denarów to ci którzy, ci, którzy nie wiedzą, czy, czy, że to taka bidna była wspólnota z Panem Jezusem, nie? Oj, strasznie bitna wspólnota z Panem Jezusem. Już na samym początku mieli 200 denarów przy sobie, przy sobie mieli 200 denarów. Denar to jest e, dniówka pracownika, czyli, jak powiedziałem, jestem słaby matką, ale dajmy na to sobie, no nie wiem, aby mi łatwiej było liczyć 100 zł, dobra? Niech będzie. Taka tego wskazówka. Porządku dla Razem prawda? Raz 200 to jest 25 000 zł. No. 26 000 zł. No, 20 000 zł, no nie nakarmię ciężko. No, 25 000 osób, no rzeczywiście, to no nie za bardzo. Eee, I w tym wszystkim. Chrystus mówi, Wydajcie wieść o nie, ja mam za mało. Mamy pięć chlebów. Dostajecie tutaj fragment, skrutacja polega na tym. Jest fragment podstawowy. To jest Marek 6, 32 44. Jak ktoś nie jest, jak, bo to może być dla was troszeczkę irytujące, bo jeśli ktoś nie ma zakładek w święty, Świętym, Yy, to będzie w pod świetnym na lewo i na prawo. Do, do, spisu, do spisu treści na stronę istotne. I w I jedną, i w drugą stronę. Nie denerwujcie się ty, ponieważ nie chodzi o to, żeby dolecieć po prostu do mety, nie? Tu są dwie ścieżki. Jedna dłuższa, druga dłuższa. Wcale nie chodzi o to, żeby podejść do tego słowa na zasadzie ambicjonalnej że ja teraz muszę dolecieć do, do tego nie? a jeszcze później zapytam do którego doleciałeś? do tego, do ja, dwa dalej. ja, dwa dalej bierzecie sobie ten fragment, ten pierwszy jeśli byście mieli trzeba? jeśli byście mieli na przykład takie pismo które się nazywa pismo jerozolimskie zwana tak jest, bardzo dobrze. Jeśli ktoś ma pismo Jerozolimskie, a ona w oryginalnym odcinku wygląda tak, jakby ktoś, ona tak, tak jest. To jest Biblia Jerozolimska. I ona tutaj, ona jest bardzo dobra do W ogóle ma podstawę do tego, żeby spokojnie sobie zrobić skutkację. Tutaj na boku mamy przepisy czasami. To znaczy, są takie fragmenty, czy też pismo święte. I ten przypis tutaj na boku jest takie maleństwo, i ono cię odwołuje, odnosi do innego miejsca w Piśmie Świętym, w którym jest albo podobna rzecz napisana, albo tak na rozwija, albo tłumaczy, co tu jest. I można tak chodzić sobie przez pewien czas o Piśmie Święte. Że nie masz jednego fragmentu, bo Pismo Święte jest tak, tak stworzone że na przykład w Nowym Testamencie masz rzeczy, której nie rozumiesz, bo są tam jakieś symbole. Wtedy możesz odnieść się do innego fragmentu. Oczywiście to ćwiczenie modlitewne, to narzędzie modlitewne traktujemy wolności. Jak masz oko, to masz oko. Jak chcesz wziąć, to weź. Nie obrażaj Boga z dym, że po prostu siedzisz, nie? Ksiądz powiedział, że masz dać Bogu więcej czasu, więc siedzę. Bóg do ciebie mówi, co? Chcesz ze mną siedzieć? Pewnie, że nie chce, mi kazali. Siedzi obok mnie z lewej strony koleżanka, z prawej strony koleżanka, przecież nie wyjdę. Nie wyjdę na gorszą, nie? No to siedzę. Świetna relacja. Małżeństwa. Do niego. Nie? Ile czasu dasz swojemu mężowi? Dwa razy więcej, to już dwie minuty na dzień. Nie chodzi o to, co musicie, chodzi o to, co chcecie. Czego chce? Chce wziąć więcej? To biorę. Mamy tutaj ramy czasowe, natomiast te ramy czasowe są też, proszę je wybierać w wolności. Ile wy tam chcecie czasu na to poświęcić? Do którego momentu tego wysma świętego chcecie dolecieć? Strzeżcie się przed podejściem ambicjonalnym na zasadzie zaliczenia: że jest prawo, jest wypisana jedna ścieżka, proszę bardzo, jest dłuższa, druga ścieżka, i muszę dolecieć. Absolutnie. Te fragmenty będą Was przeprowadzać. Tutaj są po kolei fragmenty: Proszę bardzo, Ewangelu się tego Marka. Następna też Marka, tylko ósmy rozdział, od 1 do 10. Mateusz, 9 rozdział, 36 werset. Mniej więcej wszyscy wiecie, jak to wygląda w Piśmie Świętym, tak? To dobrze. W razie czego nie wstydźcie się pytać siebie nawzajem. Tutaj są takie rzeczy, na przykład PS, Psalm, WIOD, Ewangelia Bóg Świętego Jana. Natomiast jeśli zostaniecie nawet przy jednym tym fragmencie, warto. Chrystus powiedział coś takiego, że Słowo Boże jest skuteczne. Nigdy więcej nie, nie, nie wypowiedział czegoś takiego. Co, jest, co ma skuteczność na nas? Chciałbym, słowo Boże jest skuteczne. Jak, a jeśli się odrzuci Pismo Święte, no to koniec. Słowa Bożego nie można odrzucić. Jak się odrzuca tniesz, to tniesz u samego korzenia. E, Pismo Święte dopiero pokaże Tobie jak trochę z Nim poprzebywasz, że warto Mu zaufać. Że jak posiedzisz trochę z Nim i poszukasz, poprzebywasz w pewnym sensie z tym człowiekiem, z Chrystusem, to się nagle okaże, że warto Mu zaufać. Zaufanie się rodzi tylko wtedy, gdy ja mam relację do kogoś, gdy ja trochę z Nim przebywam i mówię jakieś słowa i te słowa rzeczywiście wypełnię. To wtedy ufa. Inaczej tylko kłama, że ufam. Nie ufam. To jest urnione. Święty Hieronim powiedział coś takiego. Nieznajomość Pisma Świętego, nieznajomość Pisma jest nieznajomością Chrystusa. Innej drogi nie mamy. To On wybiera drogę. Nie to, że ja sobie dupnę, a ja nie lubię czytać. Nie. Dupnę sobie. A nie! Jak mnie kochasz, to sobie znajdziesz inną drogę. Ostatnio słyszałem od, y, ojciec Augustyn Peranowski, jest taki ojciec, kiedyś jak mnie posłuchałem w to na samym początku w seminarium, to po prostu ojciec Augustyn Peranowski reagował w nocy, a w nocy by się, bym się obudził, ktoś by mi powiedział w nocy Augustyn Peranowski, a nie wstał i zaczął słuchać. <śmiech> Ksiądz Augustyn, Augustyn Peranowski powiedział, powiedział coś takiego, że Bóg to jest taki, Chrystus to jest taki ktoś, kto jest jakby chłopak, który Cię podrywa, nie? Że e, da Ci sygnał, da Ci sygnał, natomiast miejsce spotkania to Pan wybiera. Nie tuż taki wiecie chłopak taki, co po prostu padnie do nóg, nie? A ja weź, będę A weź, daj mi spokój, nie, nie, nie, ja Cię będę ja, ja tu aż się Nie. Bóg to jest taki ktoś, kto daje przygnał, kto walczy o Ciebie, ale później ze względu na to, że sam ma godność, On Cię się do tego miejsca, jak chcesz. chodź. Jest taki moment w Ewangelii, w którym e, o tym za bardzo nie patrzymy na ten moment w Ewangelii. Chrystus Zrobił pewne cuda już zapostowane, pokazał kim jest i uwaga, zrobił kółeczko po Palestynie, nie? zrobił pielgrzymkę taką i wrócił do miejsca, skąd ich wziął, czyli z kakartału. I tam, wiecie, zrobił tą pielgrzymkę, oni się przeszli, oni wrócili tam do swoich rodzin. Więc jak to jest pytanie, wracamy do pracy, nie? I on tam uzdrowił, yy, uzdrowił ściągnięcie tego Piotra, tak. Jeden z argumentów, żeby na których święty Piotr chyba się Pan Jezusa, tak. Zdrowi kościołom świętego Piotra, kobieta rozgorączkowana, bo jak można było nie gorączkować, e, tutaj cała rodzina, jeden, jeden jedyny chłop. On ma według rodzimych apostolskich ma, e, ma trzy kobiety, żadna z nich w tamtej tradycji mocno nie mogła pracować. Żadna z nich pracowała. Jedyny chłop w domu. A w domu jest kto? Córka, jak mówią dzieje apostolskie. Żona i uwaga, teściowa. Trzy kobiety, jeden mężczyzna i ten mężczyzna poszedł sobie na pierusiłkę. Uwaga, ten mężczyzna zaraz pójdzie dalej. Wróciłem do domu, ale tylko na chwilę. Jak tu się nie gorączkować? Wpadła w gorączkę. I Chrystus tam go leczy yy, i wtedy z samego rana, z samego rana On im uciekł, On odchodzi, zanim wszyscy się pobudzili On wstaje i wychodzi na pustynię, odchodzi na pustynię, bardzo często odchodzi na pustynię, bardzo w pustkę. odchodzi na pustynię i wtedy chłopaki wstają i jest pytanie. Mam dwie wartości. Albo zostaję przy tym, co jest? Już teściowa nawet nie leczona, więc nie będzie źle. Albo zostanę przy tym, co jest. Albo idę za nim. Patrzcie, że on nie zrobił czegoś takiego, że wstaje z samego rana, nie? Jest dom, jest Chrystus, a on tak. I on czeka. No. Kogo wybierzesz? No co? W ci zostajesz. Przy Żoneczce, co tak? On nie, nie manipuluje. Tylko ze względu na to, że tak szanuje wolność człowieka, ja mówię coś takiego. Wstajesz i masz decyzję. Bez jakiegoś takich dziwnych oczekiwań od strony Chrystusa. Masz wybór. Wiesz, w którą stronę poszedł. To szukaj. Albo zostajesz w tym, co jest. Zostajesz, to twój wybór. Albo lecisz za nim nie w przypadkowym miejscu, na pustyni. Chyba nie może nikomu mówić, jak często Kościół gada o pustyni. Bo na pustyni jest mało rzeczy. Pogaszone światło. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Jak nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma no to głód. Mamy przed sobą fragment, który mówi o rozmów Jak zrobić, żeby... To, co mam, mi wystarczyło albo wręcz było aż ponad ponadto. Bo tak mówi Ewangelia. Chrystus powiedział do apostołów, no to, to wy im dajcie jeść. A oni mówią, że co? My z takiej biedy? Ja ledwo sam funkcjonuję. Jeszcze mam dać dalej. Ja mam służyć? My tu sami zaraz pomlejemy, a tu takie rzeczy? Zwariowało się przecież to ja najpierw sam się muszę y, najeść, może nie wiem, piekarnię otworzyć i wtedy do mnie przychodzicie i to też za pieniądze, nie? To wtedy może ich nakarmię. Jest taka prawda, że jeśli chcesz być syty, w Piśmie Świętym jest taka tajemnica, jeśli chcesz być syty, to w pewnym momencie daj coś z siebie pójść dalej. Wróci do Ciebie sto razy więcej. Wtedy to sto razy więcej pójść dalej. to stara ze sto, to jest 10 tysięcy. Pójdź dalej. 10 tysięcy razy 100 tysięcy milionów. Dużo. Dużo. Dużo. Dużo. Dużo. Dużo. Chrystus mówi coś takiego. Jeśli masz prawo, masz prawo jak chcesz, to jest Twoja naturalna konsekwencja, będzie zachować swoje życie dla siebie. Bo ja ciągle się siedzę w tym, tym że mi czegoś brakuje, nie? Jak ja ciągle się w tym, tym że coś brakuje, to ja się nastawiam na samym sobie." chodzi o to, że w pewnym momencie masz te pięć klepów na pięciu tysięcy. No za mało, no głupi by zauważył, nie? A Chrystus zrobił kilka rzeczy, które będą tak też w tej Ewangelii. On rozmnażał w ogóle tam, następny tak, jak no będziecie mieli drugie rozłożenie, bo było dwa, no, były dwa rozporządzenia. Pierwsze, pierwsze było takie. Wziął te kredy, wziął po ręce. przyjął to, on wie, co ma. Jest za mało? Jest. Wziął w ręce, podniósł oczy do niebu, widział do czego widział, jaka jest perspektywa. Podniósł oczy do no, pomysłu. Pogłogosławił, no ja tak pokazuję, to raczej znak krzyża robił, bo by się by trochę za wcześnie by się wygadał. <głogosławił> Pogłogosławił, znaczy podziękował Panu Bogu, powiedział, że to, co mam jest dobre. Wszyscy krzyczą, jest za mało. A on mówi, tak, wiem, mam to To jest dobre i rozda. I w tym momencie w jakiś dziwny sposób się rozmarzyła. Ewangelia nie mówi jak. Nie, nie mówi, że robił sztuczkę, nie? Patrzcie, patrzcie, ej, ej, bum, patrzcie, patrzcie. Mam jeden tyle. Pyk dwa. Nie? Pyk trzy. Nie? Pyk cztery. Nie, nie robi sztuczek. To się mnoży, no, ale jak? Nie wiadomo tak, no, jak. To się mnoży poprzez rozdawanie. W pewnym momencie ten ostatni... Ja to napisałem, ja sobie wyobraźcie ćwiczę. Wyobraźcie dzisiaj. Poszło w świat, robi swoją diakonię, niech idzie. Niech idzie. Ostatnie pudełeczko. Ja chcę to dać dalej. Ja to decyduję się, że na swoje życie, ja dam coś z siebie. to się okazuje, że wraca, wraca to do Ciebie i jest jeszcze więcej. Dwanaście koszów ułomków. ileś tam koszów ułomków? masę rzeczy tego zostało. Z startowałem z brakiem. Cały świat mi krzyczy jest za mało, za mało, nie? No dzieci Ci zostały w domu, nie masz męża, nie masz czegoś, za mało. Przepraszam, jeśli się rozraduję. Za mało. Wszyscy ci tam krzyczą. A ty, pierwsze, co to? Weź to, co masz. Tak, mam to. Powiedz na ten amen. Tak, to mam. Zgadzam się z tym. Tak, mam. Podnieś oczy ku niebu. E, co to oznacza, podnieś oczy ku niebu? Wiesz, że to, co masz w rękach, dzieci, relacje. Wszystkie rzeczy, które są ważne, to jest tylko odbicie Jego. Te wszystkie rzeczy, które masz w rękach, które masz dzisiaj, one ci nie wypełnią. wypełnia. Odciwne. Wiesz do czego idziesz. I dopiero wtedy błogosławisz to, co masz, mówisz o tym dobrze i rozdajesz. I się okazuje, że tylko jest jesteś coś wstydanie Myślicie, że Pan Jezus powiedział taki cud, żeby co? Żeby to zazdrościć, nie? Ale się na żarni, a ja będę siedział w widzie. Powiedział coś takiego, ponieważ to On ustalił, jakie są reguły w świecie. Widziałem takie wspólnoty, które poprzez to, że nie były błogosławione, nie znały celu, nie były błogosławione, same się w sobie wnoszą wiarą, Przebrze na temat własnego życia, na temat życia innych i coraz, coraz bardziej się człowiek sam zastępuje w sobie. nam przeciwko tego, że ktoś się powinien ruszyć, ktoś powinien być dorosły, ale nie jest. A im bardziej szemrasz, że nie jest dorosły, bo powinieneś doskoczyć do 12. roku życia. Powinien być dojrzały. I się nagle okazuje, że ktoś nie dąży. Jest na dziewiąteczce. A Ty siedzisz tutaj, po prostu stoisz tutaj nad danym człowiekiem. Czy ktoś nad tobą stoi? Stoisz tutaj. E, powinieneś być tu. Co z tego, że jak on, jak on nie jest? To przyjdź do niego tutaj. Tak, żeby dążył. Jeśli jedyne, co będziesz robić, to będziesz przeklinać na swoich domu, Będziesz przeklinać na swoje życie. No on się zatrzyma ze i nic z tego nie będzie. My jak wariaci, przepraszam, my jak wariaci w Kościele błogosławimy. Krzyż błogosławimy, Widzicie w Boga w błogosławimy, posiłki błogosławimy, auto błogosławimy, tu święcimy, tu, dom, tu znak krzyża, nie? Zrobiliśmy z tego magię, natomiast nie spełniamy tego, nie? Chwalicie swoich za, za rzeczy oczywiste? Te rzeczy, które są dobre, stają się dla nas oczywiste. Pochwalcie Pana Boga, naszego małżonka. Pochwalcie Pana Boga no, za takie rzeczy oczywiste, nie? Ach, ale Ci się Panie Boże to powietrze udało? Byłem w życiu w miejscach, w których powietrze było gorsze. Pobłogosławić za rzeczy oczywiste i rozdać trzy rzeczy w niebo. To jest największe, chyba przez go, moim, moim zdaniem osobistym, żeby sobie przypomnieć, że te rzeczy, które są tu na, na, na ziemi, to są śmieci. W porównaniu z poznaniem Jezusa Chrystusa. Tak mówi święty Paweł. Uznaje to wszystko za śmieci. W porównaniu z poznaniem Jezusa Chrystusa. On mnie wypełni. Mam to doświadczenie, że to mnie nie wypełnia. I na przykład przyjmujesz to słowo jako teoryjkę, nie? No, takie dziwne wrażenie, że niektórzy to robią w sposób doskonalny. <laughs> przyjmujesz to słowo jako teoryjkę i to w ogóle Ciebie nie rusza. Absolutnie. Nie masz takiego doświadczenia. Ja nadal mam nadzieję, że te wszystkie różne rzeczy oświecą moje życie. Zbliżasz się do nich, mamy światło. I masz prawo. Możesz całe życie zapalać te różne światła. Doktorek, samochód, dom, relacje, jeden mężczyzna, drugi mężczyzna, coś tam, coś tam i co. Nie masz, nie masz możliwości do tego, żeby się nawrócić, na przykład przy, jak, po jakichś tam twoich trudnych sytuacjach, po jakichś tam różnych grzechach. Jak zauważysz o którymś tam grzechu, że rzeczywiście to, po co sięgasz ciebie, nie tego ciebie nie, nie nakarmił, jest to w ok, super. będziesz, że po co? Wtedy rzeczywiście uwierzysz, że On Ciebie wypełni to, co tutaj na ziemi to jest. To jest dobre, dlatego że jest odblaskiem. Boga ojca. Błogosławisz, dobrze mówisz i rozdajesz. To chodzi o nasze życie. Moje życie, jest tam jest wypełnienie, to jest przedpokój. Ja łóżka nie stawiam w przedpokoju. To jest tylko przedpokój, to co mamy tutaj? Tam jest mój cel, tam jest moje wypełnienie. Życie tu na ziemi to jest, to są śmieci w porównaniu z tym. Dwa. Błogosławię to, co dostałem. I tak dziękuję to, co zostało bo co mi się należy. Na pierwbrzymce kiedyś było takie powiedzenie. E, zirytowany kierownik pierwszynki, jak usłyszał ileś tam razy, że ludzie mówią, że kwatery mamy kiepskie, to mamy kiepskie, to mamy kiepskie, to mamy złe. Kierownik jakiś taki porąbany on w pewnym momencie nie wytrzymał i powiedział Wiecie co wam się należy? <śmiech> wam się należy. W sensie wiecie. Wiecie co, nie muszę mówić. To dobrze. <śmiech> <śmiech> Jeszcze tyle szacunku do tego no, miejsca. No. Słucham? Miało być bez obudy. No ale jednak moja mama się starała, żeby był kulturalny, to przynajmniej różnie i to wyszło, ale to przynajmniej tyle. No. Tyle mi się należy. Tak? Tyle mi się należy, ponieważ jestem profet i niczyny. Jak będę adoptowany przez Boga, to nie dlatego, żebym się tam doczłapał sam, tylko dlatego, że On chce. Pobłogosławić to życie, które mam, i rozdać. Ostatni element, diakonia, diakonia, posługa, jeśli ziarno wpadłszy w ziemię, nie obumrze, to zostanie tylko samo. Jedno zostanie, sam zostaniesz, bez kogoś z zewnątrz. A jeśli obumrze, przynosi krok, 100-krotny, 60-krotny, 30-krotny, no jak komu tam wyjdzie. Natomiast w pewnym momencie jest naturalna potrzeba do tego, żebyś puścił swoje życie dalej, w obieg i dzięki temu uzyskiwał coraz więcej. To taka teoria. E, ile mamy czasu? godzina? I mam? 17. Siedemnasta. Dobrze. Więc teraz spokojnie, jeśli ktoś nie, nie wziął ze sobą Pisma Świętego. Ja mam tu też Biblię Jerozolimską. Mogę pożyczyć śmiało. To jest tylko jedna ze ścieżek, którą wybrałem. Natomiast Biblia Jerozolimska ma tak, że tu można iść naprawdę w wiele różnych fragmentów. Ja mam tylko dwie linijki zrobione. Tak, polecam zrobić co? Polecam... Takie dwie rzeczy. Dwie rzeczy. Medytacja. wiesz o tym. Albo kontemplacja. Medytacja. Lubią to bardziej mężczyźni. Zazwyczaj to jest takie intelektualne dociekanie. O co mu chodziło w następny. O co? O co mu chodziło? Dlaczego tak? Po co, ale to jak wie, to i tak dalej. Nie? Ja osobiście. Są takie cztery, cztery elementy modlitwy nad słowem w tradycji świętego Ignacego. Jest lekcją, czyli czytanie, medytacja, czyli praca intelektualna nad treścią tego, co <trymne> kontemplacją. Jakbym powiedział, że to moje znienawidzone, to bym, No nie, to nie jest moje jest znienawidzone, ale to mi przychodzi najciężej, bo to siedzisz nad jedną treścią i smakujesz. Dużo mówi? Smakujesz. Smakujesz. Jedna treść, <śmiech> ja tylko siedzisz po prostu w tej jednej treści. Nie, <śmiech> chodzi o powinienem coś wymyślić. Nie powinienem wymyślić. Daj mu czas. Myśl poleci w jakąś, w jakąś stronę przy tym temacie, to okej. Okay. Smakujesz, patrzysz, nie napychasz się po prostu słowem, nie? Siedzisz po prostu taką wielką chochlą i medytacja, nie? dajesz. jak się więcej nauczę, to będzie lepiej, nie? Jedno słowo jak w ciebie wejdzie i będzie wcięli się, będzie dobrze. Ja ostatnio byłem na, na rekolekcjach ignacjańskich na trzecim tygodniu. i się okazało, że, ktoś, że trzeci tydzień jest przede wszystkim o kontemplacji. To jeszcze trafiłem do Gdańska czy do Gdyni? Do Gdyni? Do Gdyni. Do Gdyni trafiłem, gdzie po prostu tam przede wszystkim mają wielkie, wielkie skupienie na kontemplacji, nie? Dziewięć dni, no raz wytrzymałem, jeden dzień wytrzymałem, drugi dzień wytrzymałem, trzeci dzień wytrzymałem, a jak czwartym dniem ktoś mi zaczął powtarzać, że mam smakować, to jak chciałem robić z tymi dodatkami, to po prostu wiór poszły. Kontemplacja, smakowanie, nawet wyczuj czego Ty potrzebujesz na dzisiaj. Może nie potrzebujesz lecenia do przodu, Zaliczenia po prostu wszystkich tych y, tekścików i jeszcze więcej. Tylko może potrzebujesz, idziesz, gdzieś tak. zatrzymałeś się. I okej. Okay. Patrz, czego potrzebujesz, bo Ty jako ciało jesteś genialny. Twoje potrzeby są ważne, bo Chrystus się nad nimi zatrzymuje. I ostatnia oracja. Ostatnia oracja, czyli modlitwa. Lekcja, czytanie, medytacja, praca intelektualna, kontemplacja, smakowanie i oracja, czyli omodlenie y, tego, oddanie tego, żeby się trochę tam do niego przynajmniej odezwać na samym końcu. Podziękować, poprosić o coś, żeby wzmocnić coś wam, że ja mam jakieś pragnienia. Y, I możecie to zrobić, gdzie chcecie, możecie to zrobić tutaj. E, możecie to zrobić na zewnątrz, w pokojach i przyjąć taką pozycję, która będzie Wam, może nie jakoś taką rozwarłą, nie nogi na ścianie, e, tylko jakoś takim strzatnikiem, natomiast e, taka, która nie będzie zakłócała Waszego myślenia. Bo chodzi o to, żeby się spokojnie spotkać, nie? Była kiedyś już taka ostatnia dygresja. E, słuchałem jakiś czas temu takiej, taką, tam, takiej siostry zakonnej. E, jakiś czas temu, z 10 lat. Z 10 lat temu, z siostry zakonnej, która e, wtedy weszła do nowej wspólnoty. Teraz ona sama się utroszczyła, młode siostry. A wcześniej po prostu modliła się i przybrała taką postawę e, na tym przyjemniku tak się I tak oparła po prostu głowę, głowę po prostu o ręce oparła i się chodła, nie I na pewno nie poczywał po prostu przy paru głowy. A z tyłu jakaś inna siostra zakonna. <grym> Yy, w, widocznie o większym poziomie świętości, nie, nie pokory. Yy. A takie oznacza, co się wyprostujemy. Co się, się wyprostuje. <śmiech> Coś jest się chodzi? Nie? No, nie. no to się wyprostowała, ale o co chodzi? A no, bo młoda, bo no, to się słucha starszych. Wychodząc, wychodząc z, z, z, z kaplicy, ta starsza siostra z niej mówi, żeby się więcej więcej tak Proszę, tak więcej nie robić. My się równo modlimy, my szanujemy Pana Boga. My po prostu wiecie... Nie. Nie? Jestem prochem i niczem. Jestem prochem i niczem i po prostu równił się tylko po, pod linijeczkę. Nie. Straszne. Straszne. Na modlitwie? Ty jesteś stworzony do modlitwy. To sobie myślisz, że nie, ja jestem stworzony do tego, żeby być, nie wiem, Wulkanizatorem, nie? Pan Bóg dał mi po prostu umiejętności do tego, żeby być wulkanizatorem. Dał Ci, pewnie, że Ci dał, ale zanim dał Ci umiejętności do tego, żeby być wulkanizatorem, dał Ci naturalne, naturalne możliwości i predyspozycje do modlitwy. Żeby się też słuchać na modlitwie, czego ja potrzebuję, nie? A nie po prostu Jedno, wypełniłem, nie, równe 5 minut, drugie równe 5 minut, trzecie 5 minut, czwarte 5 minut. A ile ty tego potrzebujesz, słuchaj siebie. bo Bóg cię słucha. Jak Chrystus przychodzi, to nie od razu robię kazania, nie? Też sobie to muszę zapamiętać. Nie od razu robię kazania, tylko podszedł do człowieka i go zapytał, czego potrzebujesz? Czego pragniesz? Co myślisz? Nie pytam po to, żeby powiedzieć, czego pragniesz, tego. Nie. Co myślisz? To myślę. Nie myślisz? Nie. nie. Bo nasze ciało, łącznie z naszą psychiką i duchowością, ma takie lampeczki, które dobrze, że się zapalają. Coś jest nie tak. Przychodzi depresja. No to co? Kopa w tyłek za przeproszeniem i zażywesz ją? Zgasisz na siłę tą lampeczkę? A może ona dobrze, że przyszła? To jest taka dama, o której mówi też ksiądz Grzywocz. To jest taka dama, że jak przyjdzie, to ona się łatwo nie da wyprosić. Ro się rozsiądzie. nie? I bardziej wypraszasz, tym bardziej zostanie. Ja taką ciotkę bardzo łatwo obrazić. Bardziej, tym bardziej zostanie. Trzeba porozmawiać. Po co przyszłaś? <grym> Jaki jest sygnał? Depresja jest po prostu, czy, czy, czy anemia, anemia, depresja, czy acedia, czyli takie totalne zniechęcenie, od, odsunięcie się do Boga, jest po to, jest darem dla nas. Że to jest ostatni, ostatni, no taki już sygnał, wiecie, czerwona kontrolka, to już nie jest kumarczona, to, to już jest czerwona kontrola. Jak wykopiesz, możesz wykopać tą kontrolkę, Wykręcić, nie? Nie świeci się. Super, zażarłem się prochami. Jest fajnie, jest fajnie, a w pewnym momencie nie ma Cię. Nasze ciało jest ważne. Szukajcie się także w trakcie momentu, czego Wy potrzebujecie. Nie przez nie mnóstwo zostaniecie wysłuchani. Chcecie się odezwać na zdania? No to chcecie. Nie obrażajcie bogatym, że musicie do niego się odzywać. To Tak jak do małżonki. Ksiądz powiedział, żebym dużo z Tobą gadał, to gadał bo gadał. Ona już macie dosyć. Widzi, że po prostu gadać dlatego, że masz ambicje, a nie dlatego, że masz pliwości. Nie, weź, weź się powie, zamiast mogę Ja Cię chcę pokochać, teraz z po bogatym. Mam Ciebie dosyć i nie robisz tego. Zamy, być samym, być Tak tak. Chwała Ojcu i Siną w Chwała i w Chwała zawsze i na wiek, wiek.